Wiadomości z rynku nieruchomości Dlaczego jeden z analityków jest tak optymistyczny wobec amerykańskiego rynku nieruchomości? Co napędza amerykański rynek realnościowy? Dyrektor zarządzający firmy doradczej w zakresie nieruchomości Situs powiedział w stacji CCTV Ameryka, że pomimo niekiedy niejednoznacznych danych i trwającej globalnej niestabilności jest on optymistą. Nie sądzi, aby Rezerwa Federalna podniosła we wrześniu stopy procentowe po części dlatego, że z historycznego punktu widzenia takie posunięcie przed wyborami byłoby niezwykłe. Wzrost popytu na kredyty hipoteczne w drugim kwartale. Rezerwa Federalna uważa, że popyt na kredyty na zakup nieruchomości mieszkalnych wzrósł w drugim kwartale tego roku w porównaniu do pierwszego kwartału. Najnowsze badanie opinii starszych specjalistów do spraw pożyczek przeprowadzone przez Rezerwę Federalną na temat praktyk bankowych dotyczących udzielania kredytów pokazało, że zasadniczo wzrósł również popyt na linie kredytowe pod zastaw domu. Z badania wynika również, że według banków kryteria kredytowe pozostawały generalnie napięte. Niektóre banki twierdzą, że zaostrzyły standardy dotyczące kredytów hipotecznych typu subprime, ale złagodziły standardy udzielania kredytów hipotecznych zabezpieczonych przez Fannie Mae i Freddie Mac.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 do nieruchomości! Skromniejsze rozmiary nowych domów. I znowu nadszedł czas, gdy wielkość nowych domów w Ameryce zaczęła się zmieniać. Według danych Biura do spraw Ewidencji Ludności, przeanalizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, w drugim kwartale nieco skurczył się rozmiar typowego nowego domu jednorodzinnego. Spadek jest niewielki. Średnia powierzchnia domu jednorodzinnego zmalała o 73 stopy kwadratowe z 2465 w pierwszym kwartale do 2392 w drugim kwartale roku. Do tej pory nowe rozmiary domów rosły, ponieważ w czasie używienia budowniczy koncentrowali się na górnym segmencie rynku. Pomoc Krajowego Związku Realnościowców ofiarom powodzi w Luizjanie. Fundacja Realtors Relief Foundation przekazała 350 tysięcy dolarów na pomoc powodzianom w południowej Luizjanie. Szacuje się, że śmiercionośna powódź, którą niektórzy eksperci nazywają zdarzeniem tysiąclecia, zniszczyła 60 tysięcy domów i wiele firm. Niestety około 1 piąta nieruchomości w Luizjanie nie jest objęta ubezpieczeniem powodziowym. Warta 1000 dolarów Relief Foundation została założona w 2001 roku przez Krajowy Związek Realnościowców. Najszybciej rozwijające się rynki realnościowe. Boulder w Kolorado jest najszybciej rozwijającym się rynkiem nieruchomości w Ameryce. Tak twierdzą eksperci z 24-7 Wall Street, którzy przeanalizowali dane Krajowego Związku Realnościowców, aby zidentyfikować najszybciej rozwijające się rynki. Dane te odzwierciedlają zmiany, które nastąpiły w ubiegłym roku w odniesieniu do średniej ceny domu jednorodzinnego. Dzięki temu Boulder znalazło się na pierwszym miejscu listy. Ceny domów wzrosły tam o 18,5% w ciągu ostatniego roku. Inne, szybko rozwijające się rynki obejmują Elmira w stanie Nowy Jork, Springfield w Illinois, Port St. Lucia na Florydzie i Cumberland w Maryland. Uprawa czego? Niemałe zaskoczenie wywołała niedawno oferta sprzedaży domów w Portland w stanie Oregon, która na jednym ze zdjęć ukazywała rosnące w ogrodzie rośliny marihuany. W Oregonie legalna jest teraz uprawa niewielkiej liczby tej rośliny w przydomowych ogródkach na użytek własny. Ale Joe Dimeo, agent nieruchomości i konsultant do spraw marihuany, powiedział stacji KGW TV, iż nie sądzi, aby było więcej takich ofert. Zgodnie z prawem dotyczącym marihuany w stanie Oregon, osoby indywidualne nie mogą wykorzystywać uprawianych przez siebie roślin marihuany w celu zwiększenia wartości ich nieruchomości.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 Illinois Star Realtors. Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonisz dziś 847 647 4000. 847 647 4 i 3.0, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Freddy and Fanny przeprojektowują wniosek o kredyt hipoteczny. Standardowy formularz wykorzystywany przez kredytobiorców przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny ma się wkrótce zmienić. Fanny Mae i Freddie Mac ogłosiły, iż zamierzają przeprojektować formularz wniosku kredytowego o w nazwie Uniform Residential Loan Application po raz pierwszy od ponad 20 lat. Fannie Mae obiecuje, iż będzie on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla konsumenta dzięki nowemu układowi, prostszej terminologii, nowym polom zawierającym takie dane jak adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Nowe wnioski zostaną wprowadzone do użytku dopiero w styczniu 2018 roku, ale Fannie i Freddy wypuszczają je już teraz, aby branża nieruchomości mogła się z nimi oswoić, zanim zmiana wejdzie w życie. Mileniowcy dwukrotnie częściej niż boomersi otrzymują pożyczki zabezpieczone drugą hipoteką. Według nowego badania mileniowcy dwukrotnie częściej niż ich rodzice z pokolenia baby boomersów zaciągają pożyczki zabezpieczone drugą hipoteką. Badanie zlecone przez Discover Home Equity Loans ujawnia, że wśród starszych mileniowców w grupie wiekowej od 30 do 34 lat połowa z nich skorzystała z tego rodzaju pożyczki w porównaniu do zaledwie czwartej boomersów. A na co wydają te pieniądze? Podczas gdy bumersi zazwyczaj wydają je na przebudowę domu i konsolidację zadłużenia, starsi mileniowcy znacznie częściej zaciągają pożyczki zabezpieczone drugą hipoteką na wakacje, niespodziewane wydatki lub na wesele. Czy wzrost zaległości hipotecznych w lipcu to wina kalendarza? Według Black Knight Financial Services w lipcu wzrosła nieco liczba zaległości hipotecznych. Jednak zdaniem firmy to tylko wzrost sezonowy. Jak twierdzi Black Knight, chodzi o kalendarz w miesiącach, które kończą się w niedzielę. Jak miało to miejsce w przypadku lipca, zwykle następuje wzrost liczby niespłacanych na czas zobowiązań kredytowych. W następnym miesiącu widzimy zazwyczaj spadek zaległości. Zdaniem Black Knight, stopa zaległości hipotecznych uległa obniżeniu w ujęciu rok do roku. Przystępność cenowa nadal jest problemem. Ponieważ budowy nowych domów nadal pozostają w tyle i nadal brak jest wystarczającej liczby domów na start, jeden z ekspertów do spraw nieruchomości mówi, iż przystępność cenowa zapasów napędza teraz rynek realnościowy. Adwokat do spraw nieruchomości Shari Olafsen powiedział CNBC, że ceny nowych domów będą prawdopodobnie wciąż rosnąć, ponieważ koszty budowy nieustannie idą w górę. Zdaniem Olewsena zapotrzebowanie na cenowo przystępne lokale na wynajem i kupno czterokrotnie przekracza podaż.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 do własnych czterech ścian. osiem cztery siedem, sześć cztery siedem, cztery tysiące. posiadłość. The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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost liczby budów domów jednorodzinnych pod wynajem. Rośnie liczba domów jednorodzinnych budowanych pod wynajem, jednak główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów radzi, aby nie wyciągać pochopnych wniosków. Robert Dietz twierdzi, że rynek budów pod wynajem stanowi niewielką część ogólnej zabudowy jednorodzinnej, więc należy zachować ostrożność identyfikując trendy. Od drugiego kwartału domy budowane pod wynajem stanowią około 4,5% łącznej liczby budów nowych domów. Historyczna średnia wynosi 2,8%. Łączenie grup do spraw inspekcji domów. Krajowy Związek Inspektorów Domów przestał istnieć. W zeszłym miesiącu grupa ogłosiła, iż zaprzestaje swojej działalności, a jej członkowie są teraz członkami swojego rywala, Amerykańskiego Stowarzyszenia Inspektorów Domów, czyli American Society of Home Inspectors. Frank Leash, dyrektor wykonawczy, mówi, iż połączone członkostwo da właścicielom domów kupującym i sprzedającym na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady okazję do współpracy z ich inspektorami. Obecnie Amerykańskie Stowarzyszenie Inspektorów Domów zrzesza ponad 7700 członków. DRONY narzędziem sprzedaży domów. Z końcem sierpnia Federalna Agencja Lotnictwa złagodziła przepisy dotyczące komercyjnego wykorzystania dronów, co może potencjalnie stanowić ogromne narzędzie rozwoju dla pośredników nieruchomości. Agencja szacuje, iż pośrednicy będą stanowić 22% użytkowników dronów w Stanach Zjednoczonych do 2020 roku. Fotograf nieruchomości z Indianapolis Scott Perry powiedział 24 Hour News 8, że drony będą powszechnie używane i to nie tylko dla drogich, luksusowych domów. Agent Jimmy Dolin powiedział stacji, że żałuje, iż nie miał dronów, gdy rozpoczynał karierę w tym biznesie 30 lat temu i musiał zatrudniać obryskiwaczy upraw, aby robili zdjęcia lotnicze domów na farmie. Optymistyczny, najnowszy raport Krajowego Związku Realnościowców. Nadal utrzymuje się spory optymizm na rynku nieruchomości wśród obecnych i potencjalnych właścicieli domów. Tak przynajmniej wynika z najnowszego badania nastroju właścicieli domów przeprowadzonego przez Krajowy Związek Realnościowców. Dwóch na trzech obecnych właścicieli domów postrzega rynek pozytywnie, co stanowi aż 5% wzrost od wiosny i najwyższy od ponad roku. Optymizm ten wynika z wyższych wartości domów, wzrostu zapasów nieruchomości i niskich stóp procentowych. Czy ktoś umarł w domu, który masz zamiar kupić? Dla niektórych ludzi to nie ma znaczenia, ale jeśli jesteś jednym z tych, którzy nieco się denerwują mieszkaniem w domu, którym ktoś umarł, to istnieje nowy sposób, aby się dowiedzieć o tym przed zakupem. Strona zajmująca się wstępnymi raportami na temat stanu faktycznego i finansowego nieruchomości, HomeDisclosure.com, podała nową funkcję o nazwie śmierć w domu. To dość wymowna funkcja, dzięki której można dowiedzieć się, czy w danej nieruchomości doszło kiedykolwiek do zabójstwa, samobójstwa, przypadkowej śmierci lub śmierci z przyczyn naturalnych. Według Atom Data Solutions, twórcy strony internetowej, tylko Kalifornia, Alaska i Dakota Południowa wymagają obecnie, aby sprzedawcy ujawniali potencjalnym nabywcom informacje o śmierci. Podjąłeś decyzję o sprzedaży domu lub mieszkania i nie wiesz, kto zrobi to za Ciebie? My zrobimy to szybko i dobrze! Jeśli zadzwonisz do nas właśnie teraz i powołasz się na magazyn radiowy posiadłość, to otrzymasz tysiąc dolarów rabatu przy zamknięciu transakcji. Jeśli dom sprzedać chcesz, to 1000 dolarów szybko bierz. Nie czekaj, dzwoń właśnie teraz. 847-647-4000 Usługa i rabat oferowany jest przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Illinois Star Realtors. 847-647-4 i 3 zera. 847-647-4 tysiące. Tysiąc dolarów drogą nie chodzi. 847-647-4 tysiące.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 10:30 WNVR Vernon Hills Chicago and AM 1300 WRDZ Lagrange Chicago. Chicago Radio Chicago. Chicago. Chicago. Chicago. Chicago Chicago Słuchacie radiowego magazynu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 w całej historii Ameryki wiele osób było oskarżanych o próbę kupienia sobie drogi do Białego Domu. Ale co jeśli rzeczywiście chciałbyś kupić Biały Dom? Ile warta jest nieruchomość przy 1600 Pennsylvania Avenue? Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców, konsultantka do spraw nieruchomości z Los Angeles Ann Gray i prezes International Art Advisors oszacowali tę wartość na 90 milionów dolarów. Kwota ta obejmuje powierzchnię 55 tysięcy stóp kwadratowych, 132 pokoje, 28 kominków, a wszystko to na 18 akrach najważniejszej nieruchomości w Waszyngtonie. Przeciętne koszty zamknięcia transakcji w Illinois Średnie koszty zamknięcia transakcji w Illinois są jednym z najniższych w kraju, jak wynika z nowego raportu przygotowanego przez Bankrate. Realizacja programu TRIAD i jego nowy formularz ujawniania informacji pomogły zmniejszyć zamieszanie wokół tego, co w rzeczywistości obejmują koszty zamknięcia transakcji. Jednak w miarę, gdy agenci dopracowują proces zamykania transakcji, niektórych kupujących mogą jeszcze zaskoczyć dodatkowe koszty sięgające nawet kilku tysięcy dolarów. Bankrate odkryło, że w stanie Illinois kupujący zamykający transakcje na kredyt hipoteczny wart 200 tysięcy dolarów przy założeniu 20% wkładu własnego i doskonałej oceny kredytowej muszą liczyć się z kosztami zamknięcia w wysokości 2080 dolarów. 1080 z tytułu opłat za zaciągnięcie kredytu i 1000 dolarów z tytułu opłat na rzecz stron trzecich. Uczciwe praktyki w zakresie nieruchomości pomogą ukierunkować politykę realnościową kandydatki na prezydenta Stanów Zjednoczonych Hillary Clinton. Tim Kaine uważa, że on i Hillary Clinton mogą zmienić sektor realnościowy. Dom to coś więcej niż tylko miejsce do spania, napisał senator z Virginii i kandydat demokratów na urząd wiceprezydenta w swojej wypowiedzi opublikowanej przez CNN zatytułowanej Jak sprawić, by rynek realnościowy w Ameryce był uczciwy. Jak napisał, to część fundamentu, na którym rodzina może budować swoje życie. To, gdzie mieszkasz, określa, jaką pracę możesz znaleźć, szkoły, do jakich Mogą chodzić twoje dzieci, powietrze, którym oddychasz i szanse, jakie masz. A jeśli blokuje się dostęp do mieszkania tam, gdzie chcesz, to podważa to, kim naprawdę jesteś. Główny problem. Zanim Kane zajął się polityką, zbudował karierę prawną, podejmując się spraw związanych z uczciwymi praktykami realnościowymi. To ukształtowało sposób, w jaki postrzega ten sektor. Jak zauważył, nadal istnieje potrzeba podjęcia większej liczby działań. Kane wskazał na jawny redlining, czyli odmowy udzielania pożyczek hipotecznych na domy w dzielnicach uznawanych za podupadające. Nierówny dostęp do rynku kredytów hipotecznych i niebotycznie wysokie czynsze jako problemy, z którymi obecnie borykają się właściciele domów o niskich dochodach i z mniejszości narodowych, ale nie był zainteresowany omówieniem tych kwestii. Skupił się za to na tym, co jego zdaniem stanowi rzeczywiste źródło problemu. Zbyt trudno jest rodzinom z mniejszości etnicznych znaleźć przyzwoite i niedrogie miejsce do życia, miejsce z dobrą pracą i dobrej jakości szkołą. I miał rację. W 2004 roku liczba domów posiadanych na własność przez rodziny afroamerykańskie osiągnęła 49,4%. W pierwszym kwartale 2015 roku stopa ta spadła do 41,9%. W przypadku Amerykanów latynoskiego pochodzenia liczba nieruchomości posiadanych na własność spadła w tym samym okresie z 49,8% do 44,1%. W przypadku białych, nielatynosów liczba ta obniżyła się o 2,6 punktów do poziomu 73,4%. Cele Wypowiedź Keynesa nie była zwykłą przemową podkreślającą problemy. Posłużyła mu raczej jako platforma dla niego i kampanii Clinton, by wreszcie mogli przedstawić swoje cele związane z sektorem nieruchomości na wypadek, gdyby zostali wybrani na urząd prezydenta. Jak napisał, nasz plan zakłada inwestycje kilkudziesięciu miliardów dolarów aby zaatakować ten problem z kilku różnych perspektyw. Zwiększymy pulę ulg podatkowych dla właścicieli o niskich dochodach, aby pomóc zapanować nad rosnącymi czynszami. Zwiększymy pomoc w zakresie wynajmu dla rodzin o niskich dochodach i pomożemy rodzinom, które otrzymują wsparcie wybrać najlepszą dzielnicę do zamieszkania. Zapewnimy więcej zasobów mieszkaniowych władzom publicznym zajmującym się mieszkalnictwem i połączymy te inwestycje z szerszymi wysiłkami na rzecz rozwoju. Rozwoju gospodarczego. Będziemy wspierać inicjatywy mające na celu zapewnienie do 10 tysięcy dolarów pomocy w zakresie wkładu własnego na rzecz rodzin chcących kupić swój pierwszy dom. I oczywiście zwiększymy środki na egzekwowanie przepisów prawa związanego z uczciwymi praktykami realnościowymi i walkę z dyskryminacją w dostępie do nieruchomości mieszkalnych we wszelkich jej formach.